Panie, ufność pokładam. Niech nigdy nie będę zawstydzony. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie Boże. Tyś ufnością moją od młodości mojej. Czułeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Kto też do starości, to już siwy będę, nie opuszczaj nie aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym. Cielu Świata, zmiłuj się. Chryste, Odkupicielu I'm Ojcze, który dałeś nam Syna swojego Jezusa Chrystusa, prosimy Cię, wybaw nas od złego i daj nam ducha wiary i posłuszeństwa, abyśmy z pomocą Ducha Świętego wstępowali w ślady Syna Twojego, a obumarszy grzechowi żyli dla Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który w mocy Ducha Świętego królujesz na wieki wieków. Amen. Słowo Boże, które pragnę przeczytać, zapisane jest w pierwszym liście apostoła Piotra w piątym rozdziale. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy,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 a gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. A błogosławieni są ci, którzy słuchają i strzegą Boże Słowo. Alleluja.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 Pokój niech się Wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Dobry pasterz nas prowadzi na życiodajne pasze Słowa Bożego i chcemy w tej świętej chwili rozważyć fragment świętej Ewangelii według Jana, gdzie w 21.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 Paś, owieczki moje. Rzeczemu znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczemu tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczemu, paś, owieczki moje. Rzeczemu po raz trzeci. Symo Szymonie, synu Jana.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 ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że my Cię miłujemy i pragniemy Cię miłować. Chociaż nie zawsze nam to wychodzi. I narażeni jesteśmy na wiele niebezpieczeństw. Ale Ty jako dobry pasterz jesteś przy nas. I o Twoją obecność teraz prosimy, byś pobłogosławił to Słowo w naszych sercach. Amen. Czy Ty mnie miłujesz? Kochani, takie pytanie w swoim życiu stawiają i ludzie. Czyni to szczęśliwy młody człowiek wobec swojej narzeczonej i wzajemnie. Ale także starsi potrafią to samo pytanie postawić w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie. I szczęśliwe to małżeństwo, szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina, gdzie na to pytanie słyszy się... I nie tylko słyszy, ale także widzi wyraźnie i jasne tak. Sfera uczuciowa człowieka to dziedzina życia, gdzie takie właśnie pytania najczęściej są stawiane. Tym bardziej warto się zastanowić nad znaczeniem tego pytania, gdy je stawia z martwych zmartwychwstały Jezus Chrystus. Warto spojrzeć na tę jakże dobrze nam znaną historię wielkanocną i warto pomyśleć, co oznacza to pytanie dla nas dziś. Drodzy, historie wielkanocne należą do najpiękniejszych opowiadań Pisma Świętego. W nich w taki cudowny sposób świat niewidzialny sięga do widzialnego. Dla zmartwychwstałego Syna Bożego znikają bariery czasu, przestrzeni i miejsca. Widzimy Go jako dobrego pasterza, który szuka i zgromadza rozproszone owce. W Wielki Piątek wypełniło się słowo Uderzę pasterza i rozproszone będą owce. W czasie wielkanocnym dobry pasterz Chce je z powrotem sprowadzić i zgromadzić. A w różny sposób to przebiegało. U Marii Magdaleny starczyło jedno słowo. Z miłością wypowiedziane jej imię. U uczniów idących do Emaus potrzeba było wielu słów. Całego wykładu pisma, i jeszcze łamania chleba, bo po łamaniu chleba go poznali. Wątpiący Tomasz może dopiero być przekonany i może wyrazić swoją miłość do Jezusa, gdy widzi na własne oczy ślady po gwoździach i ranach. A jeszcze inaczej ma się sprawa z Piotrem. Ona to jest treścią naszej dzisiejszej Ewangelii. Wydarzenie to ma miejsce podobnie jak wiele innych ważnych wydarzeń nad brzegiem jeziora Genezaret. Tam znaleźli się uczniowie, którzy nie wiedząc co czynić dalej, postanowili wrócić do dawnych swoich zajęć. Byli przytłoczeni ogromem i ciężarem ostatnich wydarzeń. Szczególnie Piotr, nie mógł znaleźć sobie miejsca, nie mógł znaleźć spokoju, wstydził się samego siebie. Przecież zawiódł. On, który tak niedawno na pytanie Pana Jezusa, a wy za kogo mnie uważacie, chcąc być najlepszym, chcąc wyjść przez szereg, chcąc się wyróżnić spośród innych, Dumnie odpowiada, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Podobnie postąpił kilka dni później, gdy Chrystus zapowiadał mękę i zgorszenie uczniów, On znowu, wywyższając się nad nimi, zapewniał Pana, choćby wszyscy się Ciebie zaparli, ja nigdy się nie zaprę, pójdę z Tobą i do więzienia i na śmierć. A potem nadeszła chwila próby, strachu, trwogi. Przy ognisku na podwórzu arcykapłana Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa, mówiąc Nie znam tego człowieka. Nie wiem, o kim mówisz. Jego uczniem nie byłem i nie jestem. Przedtem świadczył, że Jezus jest Synem Boga żywego, a teraz mówi o nim jako o człowieku, którego w ogóle nie zna, którego jeszcze nigdy nie widział, o którym nigdy nie słyszał. Czy kochani, takiemu Piotrowi mógł Jezus powierzyć to dzieło, które dla niego przygotował? Piotr rzeczywiście nie był jeszcze gotowy. I stąd to spotkanie nad brzegiem jeziora. I dlatego ten pewnego rodzaju egzamin. Zmartwychwstały Pan spokojnie, z miłością, skierował do swego ucznia jedno pytanie, ale trzykrotnie powtórzone. Miłujesz mnie? Pan wezwał go jego starym imieniem, Szymonie. Synu Jana. A przecież nadał mu imię Piotr, co znaczy opoka, skała. Ale on nie zachował się jak skała, lecz jak czcina chwiejąca się na wietrze. Za pierwszym razem zapytał Jezus Piotra, czy miłuje go więcej niż pozostali uczniowie. Odpowiedź Piotra była pokorna. Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Tę odpowiedź powtórzył trzykrotnie, a za, każdy, za trzecim razem dodał w pełni świadomy tego, co mówi. Całkowicie o tym przekonany, Panie, Ty wszystko wiesz. Piotr zdał egzamin na pasterza i Pan powierzył mu wielkie zadanie. o owieczki moje. Drodzy konfirmanci, drodzy rodzice, pytanie Zbawiciela, czy Ty mnie miłujesz, po dzień dzisiejszy nie straciło nic ze swej aktualności. Przeciwnie, ono stało się źródłem ogromnej rzeki, która poprzez wieki użyźnia i poi dusze spragnione Bożej miłości. Czy Ty mnie miłujesz? To pytanie sprawiło, że Piotr i pozostali uczniowie Stanęli do odpowiedzialnej służby, pasterzy ludu, idąc na cały świat i nauczając wszystkie narody. Stała przed nimi męczeńska śmierć, ale z miłości do Pana nie cofnęli się, ale z większą jeszcze gorliwością zwiastowali zbawienną wieść. Z miłości do zmartwychwstałego Bożego Syna ksiądz dr Marcin Luther odważnie przybijał swoje tezy na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze, rozpoczynając dzieło reformacji, czy też składając odważnie świadectwo na Sejmie formacji, gdy próbowano zachwiać jego miłość do dobrego pasterza. Oto stoję, inaczej nie mogę, niczego nie odwołam. I tak w historii Kościoła moglibyśmy wymieniać niezliczone postaci, ludzi, którzy odpowiadali: Panie, ja Cię miłuję i Tobie poświęcam moje życie, Tobie chcę służyć tak, jak potrafię. To ważne pytanie: Czy Ty mnie miłujesz, Pan Jezus? Kieruje co roku do każdego konfirmanta. On już dziś przed nami stoi, spogląda na każdego z nas, szczególnie na was, kochani konfirmanci, pytając, czy ty mnie miłujesz? Czy tę miłość okazywałeś w przygotowaniu się? do konfirmacji. Czy możesz odpowiedzialnie zdawać egzamin? Nie wystarczy, że w słowach wypowiadamy to, że On jest nam bliski, że On nas umiłował, a my Jego. Same słowa to za mało. Nie wystarczy, jeżeli oświadczamy, wypowiadamy się, wyznajemy naszą miłość do Jezusa. Zawsze w życiu każdego człowieka chodzi i o słowo, i o czyn. O to, żeby i wyznanie, i życie współgrały ze sobą. Konfirmacja to niezwykle, niezwykle ważne wydarzenie w życiu młodego człowieka. Pozostaje w ścisłym związku z chrztem. Chrzest Święty jest środkiem łaski Bożej, w którym poprzez wierzących rodziców, którzy odpowiadają, Panie, my Cię miłujemy i dziękujemy za ten dar nowego życia, którym nas ubłogosławiłeś i powierzamy Ci nasze dzieci. Poruczamy Twoje opiece, Oddajemy jako Twoje dzieci, bo nas nabyłeś drogą krwią swego Syna. W działał Bóg bez naszej woli. Konfirmacja natomiast jest już świadomym aktem wiary i zaufania Bogu. Dziękczynieniem za to, że łaskawy Bóg tak wiele dla nas uczynił. Mieliśmy mniej więcej piętnaście lat do tego, aby na pytanie Pana Jezusa, czy Ty mnie, młody człowieku, piętnastolatku, miłujesz, by szczerze na to pytanie odpowiedzieć. Drodzy, ten ważny krok, Macie, kochani konfirmanci, już niedługo uczynić. Konfirmanci z Malinki za dwa tygodnie, z Wisły Centrum za trzy, z Jawornika i Czarnego, jeśli dobrze wiem, to za miesiąc, za cztery tygodnie, konfirmanci z Głębiec za pięć tygodni. Macie publicznie wobec wielu świadków w tych majowych uroczystościach, co niedzielę, które odbywać się będą w naszych parafiach, wyznać swą wiarę, zapewnić Pana Jezusa, ja Ciebie miłuję, złożyć ślubowanie wierności Panu Bogu i Kościołowi, a później Potwierdzać i świadczyć o tym swoim codziennym życiem. A nie jest to łatwa i prosta sprawa. Bo tak jak w rodzinach, w małżeństwie kiedyś było wspaniale wypowiadane słowo, ja Cię kocham, ja Cię miłuję, ja chcę być z Tobą, będziemy się wspólnie, razem pięknie starzeć Okazuje się, że po kilku latach para się rozchodzi. Miłość zawiodła, bo w życiu kryje się wiele czyhających na nas niebezpieczeństw i pokus. O tym boleśnie przekonał się także Piotr. Pan Jezus przestrzegał swoich uczniów. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że żyjemy w upadłym świecie, w którym panoszy się Książę tego świata. Nigdy nie wiemy, co wymyśli, jakiego podstępu użyje, żeby nas oderwać od Boga. Trudno przewidzieć, czy to będzie ucisk, czy cierpienie, choroba, czy katastrofa. Wszystko jest możliwe. To wszystko jest dostatecznym powodem, by nie liczyć tylko na własne siły, ale by szukać schronienia u tego, kto jest mocniejszy to zwyciężył świat i Jego władców. Drodzy konfirmanci, pamiętajcie, że wasza decyzja, wasze postanowienie, wasze ślubowanie, wasze przyrzeczenie, Panie, ja Cię miłuję, chcę pozostać Twoją własnością na zawsze, nie zależy tylko od waszych własnych sił, woli, możliwości. Lecz zależy przede wszystkim od Bożej pomocy, Bożego błogosławieństwa. I tylko na tej pomocy Bożej możecie spolegać i o nią w modlitwie ustawicznie prosić. Przygotowując się do konfirmacji, zapewne spotkaliście słowa. Naszego reformatora, który powiada, wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa uwierzyć, ani z Nim połączyć się nie mogę. Czy chcecie, czy będziecie, kochani konfirmanci, przede wszystkim na Nim polegać? Czy też zaufacie innym imionom, innym Panom, innym wielkościom, innym wartościom? Ja was dziś pragnę zachęcić. Zaufajcie Jezusowi, który dziś do nas mówi, ja jestem dobry pastor. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. One mnie znają, idą za mną, słowa mojego słuchają, poznają mój głos. W tych rozlicznych głosach, jakie docierają. On was nie zawiedzie. Na nim możecie polegać. Oby konfirmacyjne ślubowanie wierności Bogu i Jego Kościołowi, które w tych najbliższych dniach będziecie składać, na zawsze pozostało w Waszych duszach, sercach, umysłach. Wypełniajcie je, aby w każdej chwili, Życia, w młodości czy w sędziwości? Każdy z Was mógł dumnie na pytanie Pana Jezusa: Czy Ty mnie miłujesz? Mógł odpowiedzieć: Tak, Panie, Ty wiesz. Ty mnie prowadziłeś, Tobie ufałem, Ty wiesz. Jak bardzo Cię miłuję. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli naszych. Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen. serca i modlmy się. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, który w Jezusie Chrystusie zlitowałeś się nad nami i w Nim obdarowałeś nas życiem wiecznym. Ciebie jako źródło wszelkiego dobra pragniemy chwalić i wielbić po wszystkie dni życia naszego. Jedynie Ty jesteś godny czci, którą okazujemy Tobie z pokorą i radością. Przede wszystkim dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, który ofiarował się za nas na krzyżu Golgoty i wybawił od grzechu, śmierci i władzy szatana. A jako żywy i zmartwychwstały Pan jest pasterzem naszym. Prowadzi przez Ducha Świętego na zielone pasze Bożego Słowa, Ochrania wszystkiego złego i obdarza darami zbawienia wiecznego. Błogosław młodzież naszą, przede wszystkim konfirmantów, którzy przygotowują się do złożenia ślubowania wierności Tobie i Kościołowi Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, przez którego.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 Chciałbym serdecznie podziękować zespołowi, że nas tutaj w pierwszej części naszego spotkania w tym nabożeństwie młodzieżowym poprowadził. A tak jak to już no wcześniej mówiliśmy, jak też to i konfirmanci wiedzą, teraz będziemy się chcieli podzielić. Konfirmantów poprosimy, aby przeszli na poddasze, tam będzie spotkanie dla nich. Z kolei rodziców poprosimy, aby tutaj pozostali będzie teraz dalsza część naszego spotkania. Będziemy chcieli jeszcze też kontynuować to, o czym też ksiądz Tadek zwiastował w Bożym Słowie, za któremu też serdecznie dziękujemy. Także teraz taka no chwila mała przerwy na troszeczkę zmianę. Na otoczenia i konfirmantów zapraszamy na górę, natomiast rodziców o pozostanie poprosimy. I za, ja myślę, że za pięć minut, ja się też muszę dziesięć, o dziesięć minut, tak, żeby wszystko przygotować, rozpoczniemy dalszą część spotkania. Czy już minęło 10 minut, czy, czy jeszcze troszeczkę czasu zostało, ale młodzież już przyszła na, na poddasze, gdzie będą mieć też spotkanie i my też chcemy właśnie ten czas wspólnie wykorzystać, aby właśnie jako rodzice też nad pewnymi może zagadnieniami się zastanowić bo nie wiem jak wy, ale mnie zawsze towarzyszy takie też pytanie, co zrobić, albo jak to zrobić, aby no nasza młodzież, bo to tak już trzeba mówić, bo oni bardzo nie lubią, jak się mówi o nich dzieci. Zresztą tak to ostatnio czytałem, że druga klasa, gimnazjum, więc kiedy się już ma 15 lat, to już nie są dzieci, ale to już jest młodzież. I myślę, że wy też sami tego doświadczacie w domu, w relacjach z nimi, że nie lubią kiedy się do nich mówi... Ja pamiętam, jak do swojego syna tam kiedyś mówiliśmy mały, no bo był trzeci, więc był zawsze najmniejszy mały, w pewnym momencie się zbuntował i powiedział, że on już nie chce, aby do niego mówić mały, więc teraz mówimy młody. Moi drodzy, zastanawiałem się, z czym się podzielić z Wami, na co też zwrócić uwagę, a że żyjemy no, w roku 2010, który w naszym Kościele został ogłoszony rokiem młodzieży, to właśnie taki jakby generalnie główny temat sobie zadałem miejsce młodzieży w kościele. I no, nie odkryję Ameryki, kiedy powiem, że jest to zagadnienie, jest to temat, który się przewija. Bo zapewne może, no ja już troszeczkę dłużej miałem z tym do czynienia, ale pamiętam, kiedy byłem w wieku naszych konfirmantów, to się też zastanawiano nad miejscem, nad rolą młodych ludzi w Kościele, a przede wszystkim nad pytaniem, które sobie stawiamy. Co zrobić, aby oni w tym Kościele pozostali? I ja myślę, że wy też się nad tym zastanawiacie, co zrobić, aby nasze pociechy, nasi konfirmanci, tak jak to słyszeliśmy, chciały, chcieli odpowiedzieć właśnie na to pytanie Pana Jezusa, czy mnie miłujesz? Tak, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Bo co często obserwujemy, mówimy tak niejednokrotnie, do konfirmacji ich wszystkich mamy. No bo wielu traktuje to jako no, pewnego rodzaju obowiązek. Chociaż ostatnio, słuchając pewnego wykładu, usłyszałem taką myśl, że no, postawiono pytanie: po co młodzi ludzie. Przystępują do konfirmacji i odpowiedź była taka, bo tego chce moja babcia. I nie wiem, czy załóż, zwróciliście uwagę na jedno, nie było powiedziane, tego chcą na przykład moi rodzice, ale tego chce moja babcia, że czasami my sami, jako rodzice, już też nie do końca tak to czujemy i odbieramy. I no, często się mówi właśnie tak... Yy, do konfirmacji traktujemy to jako pewnego rodzaju, rodzaju obowiązek. Konfirmanci są sprawdzani przez prowadzących lekcje nauczania przez swoich księży, czy byli na nabożeństwie. W niektórych parafiach właśnie jest także ten zwyczaj, że no, mają karteczki, gdzie zapisują swoją obecność. Ja raczej starałem się zawsze iść w tym kierunku mówiąc, słuchajcie, ja tylko pytam, byłeś? Mówię, miej odwagę powiedzieć, jeżeli nie byłeś, bo przecież yy, nie chodzi o to, żebyśmy się nawzajem oszukiwali. Ja mówię, mnie możesz oszukać, ale pamiętaj, Pana Boga nie oszukasz. A więc chodzą, no bo tak. Ksiądz się będzie pytał, czy byłem? No, mógłby być problem, co z konfirmacją. I to często czym owocuje? takie nasze podejście do sprawy, że po konfirmacji oni się czują zwolnieni z tego obowiązku. I no nie zapomnę takiej rozmowy z pewnym młodym człowiekiem w zeszłym roku, który przyszedł w pewnej sprawie, tak rozmawiamy, był taki nonszalancki, taki w zasadzie, no, pełen pretensji o pewne sprawy i tak zadałem mu pytanie, no a Powiedz mi, kiedy ostatni raz byłeś w kościele? A on z, takim, z taką no, radością na ustach mówi, no przy swojej konfirmacji. Rzeczywiście traktował to jako obowiązek, który musiał spełnić. Potem już nikt się nie czepiał, był z tego zwolniony, a więc już nie chodził. Drodzy, yy... I do tego właśnie tematu, do tego pytania co zrobić, aby młodzież była w kościele pozwoliłem sobie też zajrzeć do Księgi Dziew Apostolskich i tam też w paru wierszach odnieść się do tego tematu. Mianowicie apostoł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 zwraca uwagę na bardzo ważną sprawę, mianowicie wymienia tutaj pokolenia. Z jednej strony mówi o dzieciach, z drugiej strony mówi o starszych. Co to znaczy? Znaczy to, to, że my mamy wspólnie razem tworzyć tę społeczność, tworzyć właśnie ten zbór, czyli jakby też inaczej ująć żeby to tak przychodziło z pokolenia na pokolenie. No, często właśnie słyszymy, że no, my tutaj na Śląsku Cierżynskim jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że bardzo często w domu jest babcia, która się no, też jakby zajmuje wychowywaniem naszych dzieci i babcia często też właśnie zwraca uwagę na te sprawy związane z duchowym rozwojem. Ale tutaj jest wyraźnie powiedziane, że to ma być udziałem nas wszystkich. Czyli, że jeden duch, ale w różnych formach. I dalej Piotr Mówi właśnie tak, obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Obietnica ta odnosi się do was i do dzieci waszych. Czyli mówiąc inaczej, zbór ma być razem. Tak jak mówimy, rodzina powinna być razem. I jeszcze tylko jeden może fragment z tego samego rozdziału dzieł apostolskich, mianowicie pod koniec drugiego rozdziału, w 44 wierszu, czytamy Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem. Czyli zbór ma być razem. Dzieci, młodzież, starsi, seniorzy mamy być razem. No jest właśnie tak powiedziane, że w Kościele jest miejsce dla wszystkich pokoleń. I to także w jakim stopniu no, determinuje nas, aby o tym pamiętać, bo drodzy, to nasze dzisiejsze spotkanie właśnie idzie, idzie w tym kierunku, aby nam, rodzicom, bo ja się też za rodzica uważam, chociaż już jestem dziadkiem, że to właśnie jest nasza odpowiedzialność za te młode serca, by one razem z nami były. I tutaj jak wiemy, najwięcej zależy od nas rodziców, bo my jesteśmy tymi pierwszymi, którzy mają kontakt z dziećmi, my jesteśmy tymi pierwszymi, którzy im przekazują prawdy, także prawdy Boże. My jesteśmy tymi, którzy jako pierwsi mogą je przyprowadzić na szkołkę niedzielną, a potem, potem jak wiemy, no, ten też może nie żeby to nie powiedzieć, że o ten obowiązek przejmują już inni i nas z tym wyręczają, ale potem do tego się dołączają inni. Kiedy nasze dzieci rozpoczynają naukę, kiedy uczęszczają na, na lekcje religii, to wtedy to nasze wychowywanie jest jakby jeszcze tutaj no, wzmocnione katechetami, duszpasterzami. I yy, Dlatego jest bardzo istotne, bardzo ważne, by to w tych młodych osobach zaszczepiać. Jeżeli się tego nie zaszczepi, to one tej potrzeby później także nie czują. I tutaj niejednokrotnie dzieje się tak, moi drodzy, wybaczcie, bo ja nie chcę tutaj nikogo, broń Boże, urazić, ale kiedy rozmawiam z młodzieżą, a no mam z nimi już no kontakt od ponad 30 lat, to niekiedy słyszę takie słowa. No ksiądz się mnie czepia. Dlaczego nie byłem w niedzielę w kościele? To co, ja mam sam iść, a moja mama i mój tata nie chcą iść ze mną. I tu jest właśnie ten taki podstawowy problem, że to musi wychodzić od nas. Jeżeli dzieci to widzą, jeżeli dzieci w tym wzrastają, to potem też spokojnie to przenoszą i sobie nie wyobrażają. Właśnie słuchając pewnego wykładu, wykładowca powiedział tak, a rzecz dotyczyła właśnie miejsca młodzieży w kościele bo akurat tutaj w Jawolniku też odbyły się rekolekcje dla członków Rady Parafialnej, by no, uświadomić, drodzy, nam wszystkim. Bo zwróćcie uwagę, na młodzież się zawsze narzekało. Na was się też narzekało, nie? Jak byliście młodzi. I to tak idzie z pokolenia w pokolenie, że na młodych na, narzekamy. I on powiada w ten sposób. U mnie w domu było nie do pomyślenia, abym w niedzielę z rodzicami nie szedł do kościoła. I mówi, no wtedy jeszcze w sobotę chodziło się normalnie do szkoły. To dzisiaj mamy to, że mamy już wolne soboty, że nie trzeba. I mówi, no nie było się kiedy wyspać. No bo w niedzielę, mówi, trzeba było iść na godzinę ósmą rano do kościoła, a chciało się pospać. I powiedział ten wykładowca tak, wyspać to się dopiero mogłem w czasie wakacji. Kiedy zatem my dajemy ten dobry przykład młodym ludziom, kiedy właśnie idziemy z nimi, zaszczepiamy to w ich serca i oni potem sami automatycznie to także czynią. Są właśnie no, spragnieni tego, aby być w społeczności z Bogiem, ale być też w społeczności z innymi. Bo mówimy tak, w parafiach, w kościele są przecież różne formy pracy. No, Rozpoczęłem od nabożeństwa, gdzie, gdzie jesteśmy, ale także y, właśnie są szkółki niedzielne, gdzie już małe dzieci mogą uczęszczać, potem są spotkania młodzieżowe, są zespoły, y, gdzie też mogą się realizować, czasami bywają grupy teatralne, a więc możliwości jest mnóstwo. Tylko trzeba ich do tego zachęcić. I no tutaj często rodzi się problem, o którym też no, chciałbym się z Wami podzielić, że niejednokrotnie z kolei my starsi nie potrafimy zrozumieć młodzieży, że ona chce też coś już wnieść. Ja nie zapomnę, kiedyś byłem świadkiem takiej, takiego spotkania, takiej dyskusji, gdzie zastanawiano się nad tym, jak ożywić życie w parafii, jakie formy może nowe wprowadzić. I wtedy stał człowiek, któremu no, z racji wieku należał się szacunek, który wstał i powiedział ja się na to wszystko nie zgadzam, tak było i tak musi być, żadnych zmian. Moi drodzy, taka wypowiedź może tylko młodego człowieka zniechęcić i odtrącić. A po drugie, zwróćmy uwagę na to, i to właśnie mi się ta uwaga bardzo wydała trafna, kogo my w tym momencie najbardziej krytykujemy. Nie tych, których nie ma, ale tych, którzy są i którzy coś chcą robić. Y ja na przykład jestem niesamowicie Bogu wdzięczny za to, że my w naszej parafii mamy dwa zespoły młodzieżowe. I one wiedzą, że zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca będą prowadzili nabożeństwo. I robią to na przemian. Na początku też mieliśmy problemy. Usłyszałem nawet na, na jednym z zebraniu zobaczy ksiądz, w niedzielę nie będzie ludzi na nabożeństwie. Drodzy, powiem wam jedno. W ostatnią niedzielę miesiąca nasza kaplica jest pełna. Młody człowiek, jeżeli chce służyć Panu, wiadomo, chce to czynić troszeczkę inaczej, w innej formie. Ale czy dzisiejsze pieśni, drodzy, które, no mówimy, są w żywszej formie, czy... Przecież te pieśni oddają Bogu chwałę. I ja mówię, tylko powinniśmy dziękować Panu Bogu, że jeżeli są młodzi ludzie, którzy to chcą czynić. Czyli o co chodzi? Trzeba zrobić wszystko, aby oni znaleźli miejsce. Czyli to też jest i nasze zadanie: zachęcać ich do tego. Wielu z waszych konfirmantów ma różne talenty. Właśnie najłatwiej to jest właśnie, kiedy to jest talent muzyczny, kiedy mogą właśnie udzielać się, śpiewać. Wiem, że młodzież ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i też mogą się wtedy włączać, aby pracować z nimi, by prowadzić właśnie szkółki niedzielne. Oczywiście to po odpowiednim przygotowaniu, po odbyciu kursu, po zdaniu egzaminu jest możliwe. Ale na przykład w naszej parafii w pewnym momencie stało się tak, że ci, którzy to prowadzili, a jedni się wyprowadzili, drudzy z różnych przyczyn nie mogli i przyszli do mnie i powiedzieli, księży, jak nie będzie miał kto prowadzić szkółki, to szkółek w Jaworniku nie będzie. No jak to, no? Tyle dzieci w naszej parafii i nie będzie spotkań dla nich. No i wtedy najłatwiej było... Po... Pani kurator powiedziała swojej córce, ja powiedziałem swojej córce, musicie się tym zająć. Pokończyli kursy, zdobyli uprawnienia. Dzisiaj mamy 11 osób, które prowadzą zajęcia z dziećmi. I te dzieci się gromadzą. Ale... Były zachęcone i znalazły dla siebie swoje miejsce. Czyli to właściwie można powiedzieć, to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by nasi młodzi ludzie byli w Kościele. Dać im też taką możliwość. I my jako starsi no, musimy się tutaj wykazać większą też mądrością i większą otwartością wiem, co mówię, bo pracowałem w wielu parafiach i tam, gdzie to było możliwe i jest możliwe, to młodzi ludzie są. Oczywiście, ktoś powie, ale przecież to nie jest rozwiązanie problemu. Zgadzamy się z tym. I tutaj wracamy do początku tego, co powiedziałem. Dom rodzinny ma największy wpływ. Musimy zatem im to zaszczepić. Jeżeli tego nie będzie miał młody człowiek, nie dziwmy się, że nie pójdzie w te ślady, nie pójdzie i nie będzie naśladował Jezusa Chrystusa. I jako rodzice mam taką nadzieję, że jest to waszym pragnieniem, żeby no nie skończyło się to na tych uroczystościach, które ksiądz Tadek tutaj wymienił. Że za dwa tygodnie właśnie w Malince przeżyją uroczystość konfirmacji, za trzy tygodni w Wiśle Centrum, u nas i w Czarnym za cztery tygodnie, a w głębcach za pięć tygodni. W niedzielę dzieci, w poniedziałek dzieci w szkole wymienią się spostrzeżeniami, O ile przyjdą do szkoły, to jest podstawowy warunek. Nie? Jeżeli przyjdą. Ale drodzy, tu Wam powiem coś, co Wam się nie spodoba. Ale to rodzice są winni temu, że dzieci w poniedziałek nie ma w szkole. Ja z tym zawsze próbowałem walczyć w Jaworniku, i raz mi się udało, raz mi się nie udało. Bo ja powiedziałem tak, słuchajcie, w poniedziałek jesteście w szkole, ale księży goście jeszcze są. Ja mówię, no o ósmej rano chyba już gości nie przyjmujesz. Popołniesz się, jak to to można. Mówię, przychodzimy do szkoły, jesteśmy w szkole, ale potem za tym, za tym wyjeżdżaliśmy zawsze konfirmanci na wycieczkę. Trzydniową. I tak miałem załatwione, że zawsze mi szkoła dawała piątek wolny. mówiła, y, to tak jakby w ten poniedziałek nie przyszedł. Ale efekt jest taki, że y, często rodzice mówią, a po, coś byś tam, po co byś już tam szedł w poniedziałek? Zostań w domu, nic się takiego nie stanie. Albo, co też słyszałem, a po coś byś szedł na spotkanie młodzieżowe? Nie musisz tam wcale iść. I drodzy, jeżeli Wy nie będziecie tymi, którzy będą przypominać, że są spotkania młodzieżowe, y, że to jest właśnie miejsce, gdzie mogą się też realizować. My zawsze tak robimy, że w czasie konfirmacji grupa młodzieżowa wita konfirmantów, wręcza im różę czerwoną, zapraszając na najbliższe młodzieżowe spotkanie. Jednego roku przyjdzie więcej, drugiego roku przyjdzie mniej, ale dzięki Bogu grupa młodzieżowa nasza jest dosyć liczna i aby tak oby tak mogło zostać. Ale to właśnie są sprawy, które powinny nam wszystkim leżeć na sercu. Jeżeli traktujemy Pana Boga serio, jeżeli brzmią w naszych uszach właśnie te słowa, które skierował do Piotra, no to jaka będzie nasza odpowiedź? Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. I dlatego no, przede wszystkim musimy się o naszą młodzież modlić. To jest sprawa oczywista. Tak jak modlimy się o siebie nawzajem, o nasze małżeństwa, tym bardziej musimy się modlić o naszą młodzież, wiedząc, że świat potrafi doskonale ich pociągać. Zresztą mówimy tak, w wielu wypadkach świat będzie zawsze bardziej atrakcyjny niż to, co my im zaoferujemy jako rodzice, jako zbór, jako Kościół. I yy, no nie wystarczy tylko takie no, przypominanie od czasu do czasu, ale dawanie, dawanie też swoim życiem dobrego, dobrego świadectwa. Tak się złożyło, że poprzez przesunięcie wieku konfirmacyjnego na 15 lat, no to było spowodowane tym, że reforma w szkole, yy, powstało gimnazjum, a więc pierwsza klasa nie, bo, bo zmiana środowiska, trzecia klasa nie, bo egzaminy, więc najlepiej to będzie zrobić w drugiej klasie. Ale okazuje się, kiedy popatrzymy na wiek 15-latka, 15 zresztą myślę, że to dostrzegacie, ja też to przeżywam w domu, to jest, psycholodzy powiedzieli, że to jest okres największego buntu na nic nie mam ochoty, niczego mi się nie chce i co tutaj czasami zrobić. Z jednej strony pozostaje właśnie modlitwa, a z drugiej strony dawanie, dawanie przykładu. I jeszcze, jeszcze tylko jedno. My czasami się tak no, zachwycamy tym, że nasza młodzież no więcej czasu spędza w domu, nie wychodzi, tak jak kiedyś, no kiedyś wiadomo, że się więcej czasu spędzało na, na zewnątrz, na boisku, teraz rodzice mówią, o, oni są w domu, ale czy my wiemy, co oni w domu robią? Któż z Was, może Wy, bo jesteście młodszymi, jesteście lepsi w tym, ale kto z nas dorównuje im na przykład w możliwości korzystania, posługiwania się komputerem, internetem? Oni nas tak potrafią czarować. Ja się muszę do szkoły przygotować, ja muszę poszukać w internecie. Dobrze, ja im też na lekcjach religii w gimnazjum zadaje, daje zadania i mówię im od tego jest właśnie przeglądarka, są Google, wpisz hasło, czy przygotujesz, przedstawisz referat. Ale komputer, a przede wszystkim internet, niesie ze sobą też wiele złego. I byście zaskoczeni byli, co mi tegoroczni konfirmanci powiedzieli, a że ja no, mam najliczniejsze klasy w gimnazjum, więc to był taki większy przekrój. Co mi powiedzieli? Czym się oni tak naprawdę interesują i na jakie strony wchodzą? Ludzie mam krótkie włosy, ale mi stawały. Jakie strony one znają? I czym się wymieniają? Ja wiem, że to zakazany owiec zawsze najbardziej smakuje. Ale na przykład ja z nimi na te tematy rozmawiam. Ja im powiedziałem, nie wiem, co wam tam mówią akurat w domu o, o moich z nimi spotkaniach, ale ja im mówię, ja się nie boję trudnych tematów. Jeżeli wy jesteście gotowi pytać, to ja jestem do waszej dyspozycji. Ale ja im otwarcie mówię. Może to spowodowało, że byli szczerzy i powiedzieli, gdzie zaglądają, na jakie strony. Ja im powiedziałem, no te strony nikogo jeszcze nie zbudowały, a raczej doprowadzają do tego, że po pierwsze, no, pomijając to, że się sprzeciwiamy Panu Bogu i zanieczyszczamy swój umysł, no to wiemy, co dobrego to przyniosło. A więc drodzy, to też no, interesujmy się tym, czym oni żyją, co robią, jak spędzają czas. I kiedy to wszystko jakoś tak połączymy, to myślę, że wtedy pytanie, co zrobić, żeby byli w Kościele, będzie takim retorycznym pytaniem. Kiedy im przypomnicie, w piątek, bo tak chyba w większości naszych wiślańskich parafii są spotkania młodzieżowe, są wyjazdy młodzieżowe, wiemy, wyjeżdżają na, na obozy, Młodzieżowe wyjeżdżają na Ogólnopolskie Zjazdy Młodzieży, właśnie do takiej formy ich zachęcajmy. Bo myślę, że jest to naszym wspólnym dążeniem, by ta nasza młodzież w Kościele pozostała, żeby była. Bo jeżeli nie, no to, ja mówię, no to właśnie spotkaliśmy się tylko po to, żeby, nie wiem, wymienić się pewnymi no, przemyśleniami, zapytać co słychać i nic poza tym. Także myślę, że rozumiecie mnie, bo dla mnie zawsze konfirmacja, która powinna być takim radosnym wydarzeniem, często jest takim, może nie smutnym czymś, ale takim, taką refleksją ilu z nich ślubując Panu Bogu, Ślubowanie no wielu już znana pamięć, że pozostanę wierny wierzę i posłuszeństwa aż do końca życia mego, ilu z nich tej wierności dochowa. I no, chodzi o to, żeby was serce nie bolało, ale także nasz, dusz pasterzy, a więc no, starajmy się czynić wszystko, by rok młodzieży nie przeszedł. I nie został tylko odnotowany, odnotowany, że 2010 był rokiem młodzieży, kiedy młodzież miała więcej jakby do powiedzenia w na naszym Kościele, ale żeby był takim zaczynem, że nasza młodzież wie, moje miejsce jest w Kościele, Kościół na mnie może liczyć, ale też ja mogę liczyć na mój Kościół. Yy, dlatego no coraz częściej się słyszy, że na przykład... Dobrze by było, gdyby na przykład w radach parafialnych byli przedstawiciele, znaczy może właśnie, żeby było tak, młodego pokolenia, czyli no po 21 roku życia, żeby byli już tacy przedstawiciele, którzy mogą też przenosić to, czym żyje młodzież. I powiem tak na końcu, nie bójmy się, jeżeli nawet chcą coś zaprezentować w kościele, jeżeli chcą poprowadzić nabożeństwo. Pozwólmy im na to, a wtedy dopiero odkryjemy, ile wartości w nich jest. Pozwólmy to im rozwijać, a będą wtedy nasze rodziny pełne, szczęśliwe, a przede wszystkim no, nasz Kościół będzie Kościołem, który się rozwija. My się, nie wiem, czy czytaliście, ale jeżeli ktoś wchodzi na strony, ostatnio właśnie czytałem, że Kościół Luterański na świecie po raz pierwszy przekroczył 70 milionów wyznawców. Było mniej. Ale drodzy, to jest zasługa krajów, kościołów azjatyckich, afrykańskich, ale nie europejskich. W Europie z każdym rokiem ubywa, natomiast najprężniej rozwija się Kościół. My na przykład misjonarkę wspieramy. Jak wyjdziecie, to zobaczycie, jest tam taka właśnie informacja. Ta misjonarka pracuje w Etiopii. Współpracuje z Kościołem Mykane Jezus. To jest Kościół luterański, najbardziej prężnie rozwijający się, co roku ponad 100 tysięcy ludzi do Kościoła wstępuje. Ale jakbyście byli na ich nabożeństwie, to byście powiedzieli, o, to chyba nie jest Kościół luterański. Żywa uwielbianie Boga. Oczywiście to jest i temperament ich, ale właśnie żywe przy zespołach młodzieżowych i dlatego, jeżeli jest młodzież, chcą robić, to im na to pozwolą. To są takie moje przemyślenia, jako, że już no, jakby nie było, pracuję ponad 30 lat w tym naszym ukochanym Kościele i trochę już też widziałem i widzę, że możemy się naprawdę cieszyć z tego, że są, a zróbmy wszystko, aby pozostali. I tego też i Wam życzę, wszystkim też takiego Bożego błogosławieństwa na te wszystkie dni, Bożej radości z przeżywania konfirmacji. Żałujemy, że nie możemy tak dzisiaj jeszcze, jak tośmy to planowali, bo to jest taki też zawsze dobry czas, porozmawiać przy ognisku, bo to jest wtedy tak najłatwiej, no ale niestety nie chcieliśmy odwoływać w ogóle tego spotkania, więc żeśmy go tylko okroili do, tych, do tego nabożeństwa młodzieżowego i do tego spotkania. Także ja może dziękuję Wam za uwagę, chyba że tam jeszcze na górze widzę cichutko i spokojnie, że może mamy też jeszcze, czy może nawet i pytania, chcielibyśmy się z czymś podzielić, to jest ten czas, możemy go jeszcze ku temu wspólnie wykorzystać. A ja tak tylko może z ciekawości, to już jest taka nasza no, cecha może księży, bo tak właśnie ksiądz Tadek wymieniał, żeby też to zarejestrować, czy tutaj no, ze wszystkich naszych wiślańskich parafii są też konfirmanci i ich rodzice. Zacznę tak, może od tych, którzy mieli najdalej do Jawornika, czyli z czarnego widzę, że są, tak? Są, tak? O, cieszymy się bardzo, że są rodzice. Czy z Malinki też są rodzice? Uuu, no to sobie z księdzem Leszkiem porozmawiamy, nie? W szkole. No tak, oni wiedzieli, że księdza Leszka nie będzie, bo miał służbowy wyjazd, no więc myśleli, to się nie dowie, nie? Zgłębiec? Są, tak, cieszymy, tak. Centrum? Jest? A, a nawet niektórzy dwie ręce podnoszą. I Jawornik. Jest Jawornik, tak. Także ja Wam dziękuję, także zostaliśmy tylko z księdzem Waldkiem tutaj sami, ale jeżeli macie jakieś pytania, czy chcielibyście się z tym spodzieć, to myślę, że to jest taki dobry czas, żebyśmy mogli teraz jeszcze nawet ze sobą porozmawiać, czekając aż no, też skończy się spotkanie dla naszej konfirmatorów. chyba że ksiądz Waldek też chciałby jeszcze coś ze swojej strony powiedzieć, czymś się podzielić. Ha ha ha